Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem!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 Informacje rynkowe, opinie, rady oraz najnowsze oferty nieruchomości. Okazje tygodnia tylko w magazynie posiadłość. Zapraszamy. Zapraszamy. Wiadomości z rynku nieruchomości. Zapasy spowalniają rynek realnościowy. Sprzedaże domów rosną. Oczekuje się, że w tym roku osiągną próg 5 milionów 300 tysięcy i jeszcze wyższy poziom w 2016 roku. Jest jednak pewien haczyk. Zdaniem Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami niewystarczająca liczba domów na sprzedaż nie pozwala, aby rynek osiągnął swój prawdziwy potencjał. Niektóre problemy mogą wiązać się z budowniczymi. Duże firmy budowlane koncentrują swoje wysiłki na budynkach wieloapartamentowych, które to oferują im większe zyski. Mniejsze firmy budowlane, które zwykle odpowiadają za budowę dwóch trzecich wszystkich nowych domów, mają problem z uzyskaniem potrzebnego finansowania na zakup ziemi i budowę domów. W rezultacie do tej pory podaż domów na sprzedaż nie była w stanie zaspokoić bieżącego popytu nabywców na dzisiejszym rynku. Fannie Mae oskarżona o dyskryminację Organizacje realnościowe w całym kraju, w tym National Fair Housing Alliance, oskarżają giganta hipotecznego Fannie Mae o dyskryminację rasową. Jak donosi czasopismo handlowe branży nieruchomości Housing Wire, skarżący zarzucają Fannie Mae, że przejęte i kontrolowane przez nią nieruchomości zlokalizowane w Indianapolis nie są odpowiednio utrzymywane w dzielnicach zamieszkiwanych przede wszystkim przez Afroamerykanów, Latynosów i mieszkańców o niskich dochodach. Fannie Mae zaprzecza tym zarzutom. Cytuję. Jesteśmy przekonani, że nasze standardy zapewniają jednakowe traktowanie nieruchomości we wszystkich dzielnicach. Przeprowadzamy rygorystyczne kontrole jakości, aby upewnić się, że tak właśnie jest, powiedział rzecznik. Prawie wszystkie osoby z pokolenia milenium spodziewają się posiadać dom na własność. Jak wynika z nowego badania przeprowadzonego wśród młodych dorosłych w wieku od 19 do 36 lat, większość z nich spodziewa się, że pewnego dnia będzie posiadać własny dom. Urban Land Institute, instytucja badawcza typu non-for-profit, opublikowała niedawno nowe badanie, z którego wynika, że ponad czwarta osób z pokolenia Y jest już właścicielami domów. A jeśli chodzi o młodych najemców, to 70% z nich spodziewa się posiadać dom na własność w ciągu najbliższych pięciu lat. Słuchacie radiowego magazynu.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 Wskażemy Ci bezpieczną drogę do klauzingu. Zadzwoń teraz. 847 W internecie posiadłość.com Bezpieczna droga do klauzingu. Tom Dudziński 847 8476474000. 8476474000 posiadłość. 847 Posiadłość.com Szukasz okazji? Mamy domy, domki, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna.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 Norwich, olbrzymi murowany dom w stylu Tudor, tak zwany English Brick. 5 sypialni, trzy i pół łazienki, pełny wykończony basement, kominek, garaż na cztery samochody. Dom jest po kapitalnym remoncie. Wielka to okazja, proszę dzwonić po szczegółowe informacji już dziś.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 Bezpieczna droga do klauzingu Tom Dudziński. 8476474000 8476474000 847 posiadłość 847 Posiadłość.com. Słuchacie radiowego magazynu POSIADŁOŚĆ Drobne kłopoty rozwiązujesz sam, ale życie to nie bajka.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 Myślisz o sprzedaży swojego domu? Nie trać czasu. www.posiadłość.com Wiadomości z rynku nieruchomości Gwałtowny wzrost cen domów w wielu obszarach ponad 50 obszarów metropolitalnych doświadczyło dwucyfrowego wzrostu cen w pierwszym kwartale 2015 roku. Powołując się na dane Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami, internetowa strona finansowa marketwatch.com podała, że liczba miast, które doświadczyły tego szybkiego tempa wzrostu cen, zwiększyła się ponad dwukrotnie w porównaniu do czwartego kwartału ubiegłego roku. W San Jose w Kalifornii, gdzie stopa zatrudnienia wzrosła dwukrotnie w porównaniu do średniej krajowej, średnia cena domu jednorodzinnego wynosi 900 tysięcy dolarów. To sprawia, że Południowe Centrum Technologiczne San Francisco jest najdroższym rynkiem realnościowym w kraju. Liczba konfiskat sądowych nadal maleje. Jak donosi firma zajmująca się badaniami rynku nieruchomości CoreLogic, w marcu liczba domów przejmowanych przez banki nadal spadała. 41. miesiąc z rzędu zapasy przejętych domów spadły w ujęciu rok do roku. To spadek o ponad 25% od marca ubiegłego roku. Liczba domów, które mają poważne zaległości w płatnościach spadła do mniej niż 4%. To najniższy poziom od maja 2008 roku.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 the flame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 Wiosnę i odkryj swoje miejsce we własnych.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 Chicago, północno-zachodnia część miasta, boczna ulica blisko skrzyżowania Edison i Oak Park, dwuapartamentowy budynek, w którym jest pełny basement, duży garaż na trzy samochody, przy płacie 9 tysięcy wkładu własnego, miesięczna rata spłaty pożyczki wyniesie 1400 dolarów. Carpentersville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 Illinois Star Realtors Dobra firma, doświadczeni agenci Dzwonisz już dziś, bo jutro będzie drożej 847-647-4000 847-647-4300 A w internecie posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość Wiadomości z rynku nieruchomości Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów pozywa dwutygodnik Nationwide. Consumer Financial Protection Bureau pozwało firmę, która obiecuje, że konsumenci mogą zaoszczędzić pieniądze dokonując płatności hipotecznych raz na dwa tygodnie zamiast co miesiąc. Biuro Ochrony Finansowej zarzuca administrację dwutygodnika Nationwide, że wprowadza w błąd konsumentów na temat sumy, którą mogą zaoszczędzić na płatnościach odsetkowych i na temat tego, ile kosztuje ich program. Biuro domaga się odszkodowania pieniężnego i rekompensaty dla konsumentów, którzy ich zdaniem zostali w ten sposób pokrzywdzeni. Procesor płatności hipotecznych odpowiedział mówiąc, że pozew pełen jest błędów i jest on ich zdaniem niezrozumiały. Powracający nabywcy. Miliony ludzi, którzy nie są w stanie uzyskać kredytu hipotecznego, już wkrótce będą mieli możliwość ponownego wejścia na rynek realnościowy. Mówimy tu o tak zwanych boomerang buyers, czyli osobach, które straciły swoje domy w wyniku konfiskat sądowych, tzw. foreclosure lub krótkich sprzedaży, ale którzy chcą ponownie kupić nieruchomość. Powołując się na dane firmy Realty RealtyTrack, Credit.com donosi, że ponad 7 milionów konsumentów straciło domy podczas kryzysu gospodarczego. 78% tych byłych właścicieli przeszło proces konfiskaty sądowej. Analitycy zastanawiają się, czy osoby, które przeszły przez traumę utraty domu, zdecydują się po raz kolejny na zakup nieruchomości, zwłaszcza gdy spodziewany jest wzrost cen domów i stóp procentowych. 7 lat po przejęciu nieruchomości, przez bank historia takiego kredytobiorcy jest usuwana z raportów kredytowych co pomaga osobom które pracowały nad odbudowaniem swojej oceny kredytowej z myślą o ponownym zakupie nieruchomości ożywienie rynku napędzane przez właścicieli domów wszyscy wiemy że gotówka jest królem cash is King, ale transakcje gotówkowe są coraz rzadsze na dzisiejszym rynku. Według danych najnowszego indeksu zaufania Realtors, sprzedaży za gotówkę spadły na rynku realnościowym do 24%. Dlaczego? Ponieważ na rynku obecnych jest mniej inwestorów, a z kolei ci, którzy są obecni, zazwyczaj płacą gotówką. W marcu 2014 roku inwestorzy stanowili 20% wszystkich kupujących. Rok później udział ten spadł do zaledwie 14%. <muzyka>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 tu dzwoń do tego pana, ja nie chcę zmieniać szkoły!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 Wzrost liczby ekologicznych budynków firmy budowlane budują więcej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska domów, aby sprostać rosnącym wymaganiom konsumentów. Badanie przeprowadzone wśród 200 najlepszych budowniczych domów w kraju przez builderonline.com stronę internetową poświęconą branży związanej z budową nowych domów wykazało, że prawie 75% buduje domy, które spełniają tak tzw. zielone wymagania w 2014 roku. To 20% skok. W porównaniu do roku 2012. Wzrost pożyczek hipotecznych w pierwszym kwartale. Liczba kredytów hipotecznych zaciągniętych w pierwszym kwartale 2015 roku wzrosła o 17% w ujęciu rok do roku. Jak donosi Royalty Track. Firma zapewniająca dane na temat rynku realnościowego w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku zaciągnięto ponad 1,5 miliona pożyczek. Ich łączna wartość wyniosła 377 miliardów dolarów. Ponad dwie trzecie środków z kredytów hipotecznych trafiło do właścicieli domów, którzy dokonali refinansowania kredytów hipotecznych i skorzystali z obecnie historycznie niskich stóp procentowych. Muzyka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 I przyjemna. Pamiętaj, u nas nie płacisz prowizji. Pracujemy dla Ciebie, a za nasze usługi płaci właściciel sprzedawanej nieruchomości. Jeśli my nie znajdziemy tego, czego Ty poszukujesz, to znaczy, że to coś po prostu nie istnieje. Zrób przysługę sobie i swojej rodzinie. Zadzwoń do nas i zostań naszym kolejnym zadowolonym klientem. 847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 kredytu hipotecznego. Szukasz, szukasz i szukasz. Nie szukaj! Wszystko masz pod jednym adresem www.posiadłość.com I to już wszystko na dzisiaj. Usłyszymy się ponownie na falach tej stacji radiowej dokładnie za tydzień o zwykłej porze. Za uwagę dziękuję Tomasz Dudziński i Wiktor Klepcarz. Wszystkim słuchaczom życzymy udanego weekendu. Do usłyszenia!